Nieprawdopodobny łoskot w głowie twojej chłuczy. Nie można podnieść szczęścia. Nie leży na ziemi. Nie, nie stoi sens w kolejce. Nie prosi, chodź, weźmy je. Nie jest kochanką życia. Nie pieści. Nie tuczy. Nie ma uwarunkowań. Niedobrze tak myśleć. Nie można przebić ściany. Nieszczęścia i fatun. Niezbyt pomóc ci może. Nie, nie trzeba się nie. lękać.